Zbliża się 9 minut po 21. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Będę gościć w Państwa domach prawie do 22. Przed 22 nasze lektury, a za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. 19 stycznia 1961 rok, godzina 21:55, Peron II dworca w Krakowie, mówi dyrektor Muzeum Wawelskiego, profesor Jerzy Szablowski. Chcę wyrazić moją ogromną radość, że arasy wawelskie zawisną na ścianach Zamku Królewskiego na Wawelu, dla którego zostały zamówione. 19 stycznia 1961 roku druga część odzyskanych skarbów kultury polskiej, w tym Arrasy, powróciła do Polski. W kwietniu po raz pierwszy po wojnie odbyły się połączone wybory do Sejmu i Rad Narodowych. Anna Rudzińska została skazana na rok więzienia za przetłumaczenie dla paryskiej kultury książki uznanej za szkodliwą dla władzy. W październiku 1962 roku w Szczecinie zginęło kilkanaście osób, w tym dzieci, podczas defilady na zakończenie manewrów Wojsk Układu Warszawskiego. Dziś mówimy o Polsce w latach 1961-62. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski Dorota Truszczak. Witam pana profesora. Witam serdecznie. HISTORIA ŻYWA W kwietniu po raz pierwszy po wojnie odbyły się połączone wybory do Sejmu i Rad Narodowych. 95% frekwencja i 98% poparcie dla Frontu Jedności Narodu PZPR, ZSL, SD i Bezpartyjni. Dalszy ciąg działań antykościelnych. Formalnie usunięto religię ze szkół, starcia wiernych z ZOMO w Toruniu. Mieszkańcy protestowali przeciwko zamknięciu zakonnego niższego seminarium duchownego. Władze podjęły decyzję o ostatecznej likwidacji Klubu Krzywego Koła, ośrodka dyskusyjnego zasłużonego dla październikowych przemian. Niebawem m.in. z inicjatywy Adama Michnika powołany został Międzyszkolny Klub Dyskusyjny zwany Klubem Poszukiwaczy Sprzeczności oskarżany przez władze o rewizjonizm. Powstała na Zachodzie Fundacja imienia Kościelskich. Postawiła sobie za cel przyznawanie nagród literackich dla młodych autorów z kraju i emigracji. A Instytut Literacki w Paryżu rozpoczął edycję zeszytów historycznych. Ogólny zjazd Polaków w Wielkiej Brytanii pokazał pogłębienie się rozbicia emigracji. Tymczasem w Polsce zainicjowano Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. Premierę miał debiutancki film Romana Polańskiego Nóż w wodzie, pierwszy polski film nominowany do Oscara. 3 grudnia 1961 roku w Zagórzu ponownie zamach, tym razem na Władysława Gomułkę. Kilkanaście dni później w niewyjaśnionych okolicznościach zginął we własnym mieszkaniu uważany za partyjnego liberała Henryk Holland, wcześniej aresztowany za przekazanie na zachód informacji o okolicznościach śmierci Ławrentija Berii. W październiku 1962 roku miała miejsce tragedia w Szczecinie. Zginęło kilkanaście osób, w tym dzieci podczas defilady na zakończenie manewrów Wojsk Układu Warszawskiego. W latach 1961-62 Sejm uchwalił ustawy o ewidencji kontroli ruchu ludności, czyli o obowiązku meldunkowym dla wszystkich, nawet kuracjuszy i wczasowiczów. Także ustawę o obywatelstwie, pozbawiając go de facto środowiska emigracji. Również o Sądzie Najwyższym powoływanym i odwoływanym przez Radę Państwa. Także o zgromadzeniach ograniczającą ich organizowanie. Podczas ubiegłego spotkania mówiliśmy o latach 1959-60, mówił pan profesor o małej stabilizacji, a jak nazwać te kolejne dwa lata, w których dzieje się sporo także w polityce? Już taka średnia stabilizacja, większa stabilizacja czy pogłębianie dyktatorskich zapędów Gomułki? Ciekawe zagadnienie, czy bardziej należy zastanowić się nad słowem mała i stopniować je mniejsza, czy coraz mniejsza, czy nad słowem stabilizacja. Na pewno ten czas, czyli 1961, drugi rok to był czas, w którym skończyła się względna stabilizacja w stosunkach wschód-zachód, bo to jest moment, w którym Chruszczow triumfalnie wyciągnął kartę militarną, związaną z dwoma wydarzeniami. Jedno to zestrzelenie przez sowiecką rakietę przeciwlotniczą latającego wcześniej bezkarnie nad Związkiem Sowieckim na bardzo dużej, blisko 20-kilometrowej wysokości samolotu, który był w stanie fotografować sowieckie instalacje wojskowe typu U-2. Ten sukces, można tak powiedzieć, propagandowo wykorzystał Chruszczow, by zarazem oskarżyć Stany Zjednoczone o kłamstwo, o tuszowanie faktu, że takie loty mają miejsce. Teraz miał w ręku dowód, czyli żywego lotnika amerykańskiego, który szczęśliwie wylądował po zestrzeleniu samolotu, wylądował na spadochronie. I został rzecz jasna schwytany przez funkcjonariuszy sowieckich i zademonstrowany na konferencji prasowej, by wykazać właśnie ten podwójny tryumf sowiecki. A swoje niezadowolenie Chruszczow, jeżeli chodzi o relacje z Amerykanami, wykazywał także podczas posiedzenia ONZ-u w Nowym Jorku, trzaskając butem o mównicę. Tak, to przeszło do historii. do historii. Można oglądać to na YouTubie nawet tę scenę, bo ona rzecz jasna została utrwalona na kamerach, jak poniesiony własnym temperamentem Chruszczow zdejmuje but i tłucze nim o pulpit na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ while I dealt with a point of order. Which... Koniec, kolonialnemu go i pochronicie mocno głębższym Ale większym jakby wydarzeniem dodającym skrzydeł całemu blokowi komunistycznemu a Chruszczowowi w szczególności. Był pierwszy lot człowieka w kosmos. Juri Gagarin stał się taką wizytówką triumfującego nad zachodem systemu komunistycznego. Pierwszy w kosmos poleciał człowiek sowiecki, Rosjanin, a nie Amerykanin. To podkreślała propaganda sowiecka i to rzeczywiście niepokoiło Amerykanów, czy niepokoiło szerzej Zachód, że Związek Sowiecki osiągnął zdolność Uderzenia za pomocą rakiet, które może wysłać w kosmos, już jak widać, uderzenia w dowolny punkt całego globu, w związku z tym także. W istocie takiej przewagi w technologii rakietowej bynajmniej Związek Sowiecki nie osiągnął, ale propagandowo to było wydarzenie, oczywiście mam na myśli już ok. 61 i lot. Jurija Gagarina w kosmos o bardzo dużym znaczeniu, podkreślającym znów, że trwa wyścig, trwa rywalizacja między Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi, że koegzystencja to słowo było wtedy używane. Może mieć charakter pokojowy, ale ostatecznie chodzi o to, żeby was pogrzebać, jak mówił sam Chruszczow, prawda? Pogrzebiemy was żywcem, wygramy tę rywalizację technologiczną. A tak, tak, zwłaszcza, że 2-0 w kategoriach sportowych, bo pierwszy sputnik też był radziecki, a teraz człowiek w kosmosie też radziecki. Ja, ja myślę, że wam będzie dużo tego, żeby przywódzić kolejnych kosmonawów, które będą wrócić z kosmosu. Oczywiście to wydarzenie wcześniejsze związane z wystrzeleniem sztucznego satelity, czyli spotnika po rosyjsku, w 1957 roku miało znaczenie przełomowe w tej propagandowej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz uśmiechnięta, miła w gruncie rzeczy twarz Jurija Gagarina stała się symbolem tej przewagi systemu sowieckiego, który potrafi już nie tylko maszynę bezduszną, ale człowieka wysłać w kosmos. W Związku Sowieckim oczywiście nie mówiono o ofiarach, ludziach związanych właśnie z prowadzeniem przygotowań do jeszcze niegotowego w istocie programu kosmicznego, ale ten sukces pokazywał przede wszystkim to, że Związek Sowiecki nie odstąpił od zamysłu walki i zwycięstwa nad Zachodem. I to tworzyło także atmosferę rzutującą na sytuację w Polsce. Gomułka, jeszcze raz użyję tej niewyszukanej metafory, przykręcał śrubę pod każdym względem. Zarówno kontynuował walkę z Kościołem, taką samą jak prowadził w Związku Sowieckim Chruszczow z cerkwią przede wszystkim prawosławną i z innymi oczywiście związkami wyznaniowymi. Ale w Polsce chodziło głównie o walkę z Kościołem katolickim. I jednocześnie Gomułka, tak jak Chruszczow, bardzo byli pod tym względem podobni do siebie. Nie bardzo lubił nowe prądy kulturalne, stąd jego złość na filmy, których nie rozumiał, które uważał za wykwit jakiejś burżuazyjnej ideologii, zepsucia moralnego, tak jak oceniał Nóż w wodzie Polańskiego. Rzeczywiście bardzo duży sukces międzynarodowy torujący naszemu reżyserowi drogę do światowej sławy. Czy krytykował dzieła Różewicza, Kartotekę, a z drugiej strony zwalczał także swoich towarzyszy, którzy związani z tą grupą puławską stalinistów ortodoksyjnych w najgorszym okresie prześladowań obrońców wolnej niepodległej Polski w latach 40., początku lat 50., ale którzy w 56 roku postanowili zagrać rolę obrońców wolności, by poniekąd ukryć swój współudział w najcięższych zbrodniach systemu stalinowskiego, a więc ci liberałowie nowej daty, tacy właśnie jak wspomniany przez panią redaktor Henryk Holland, przypomnijmy autor najbardziej powiedziałbym zjadliwych, nikczemnych. I strasznych w skutkach nagonek na profesora Władysława Tatarkiewicza, na profesora Kazimierza Twardowskiego na kwiat polskiej humanistyki. W okresie stalinowskim to był jeden z najbardziej barbarzyńskich w istocie przywódców tego ruchu stalinowskiego, który chciał zniszczyć niepodległą myśl, niepodległą kulturę w Polsce. Ale Holand zaczął występować po 1956 roku właśnie jako ktoś, kogo mógł Gomułka oskarżyć o rewizjonizm, jako ktoś, kto... Ogłasza teraz potrzebę poszerzania płaszczyzny debaty wewnątrzpartyjnej, a szerzej w ogóle wewnątrzobywatelskiej i wspierany przez innych, wcześniejszych stalinistów, takich jak Leszek Kołakowski, Kazimierz Brandys, Włodzimierz Brus czy Jan Kot. Henryk Holland stał się w pewnym sensie wizytówką tego nurtu wewnątrzpartyjnego, który głosił teraz potrzebę pewnej liberalizacji, I stąd jego śmierć samobójcza. W momencie aresztowania to przez bardzo wiele lat było przedmiotem spekulacji, domysłów, że może Henrykowi Holandowi funkcjonariusze milicji pomogli w cudzysłowie zejść z tego świata. To zostało wyjaśnione w ostatnich latach przez bardzo rzetelną monografię historyka Zipen Krzysztofa Persaka, że jednak była to śmierć samobójcza. Pogrzeb Henryka Holanda, notabene ojca słynnych dwóch reżyserek Agnieszki Holand i Magdaleny Łazarkiewicz. Ten pogrzeb stał się w grudniu 1961 roku swoistą manifestacją jedności, można powiedzieć, dawnego środowiska puławskiego, które jako demonstrowało przeciw Gomułce wokół trumny z Holandem, demonstrowało w istocie swój własny pogrzeb, pogrzeb swoich wpływów. Towarzysz Wiesław triumfował, spychał do defensywy, czy wręcz poza granice legalnego działania w warunkach swojego reżimu. Wszystkich tych, którzy gotowi byli powiedzieć, że nie ma on we wszystkim racji. Niezależnie od tego, czy krytykował go Stefan Kardynał Wyszyński, czy Henryk Holland, Gomułka mówił, nie ma miejsca na żadną krytykę moich poczynań. Gomułka chciał być absolutnym dyktatorem w Polsce i to właśnie powodowało, że doprowadził Gomułka swoją polityką do paradoksalnego spotkania. Ludzi reprezentujących radykalną czasem wywodzącą się z tradycji stalinowskiej lewice, z przedstawicielami kościoła, przynajmniej jego części liberalnej, tej związanej z Tygodnikiem Powszechnym, gdzie w tym czasie zacznie się zbliżenie którego pomostem niejako stał się Antoni Słonimski, wybitny pisarz, poeta znakomity jeszcze z przedwojennej grupy Skamandra, który dołączył się do, że tak powiem, chóru propagandy stalinowskiej po II wojnie światowej, ale teraz znowu stawał na czele tej części literatów w Polsce, w PRL-u, którzy gotowi byli walczyć o poszerzenie swobody słowa. Cicha woda, brzegi w jaki sposób, kto to wie, ma że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Zanim doszło do samobójczej śmierci Henryka Holanda, kilkanaście dni wcześniej, 3 grudnia 1961 roku, ponownie zamach w Zagórzu, tym razem obiektem zamachu stał się Gomułka i to jest ten moment, kiedy... Został złapany zamachowiec, o którym mówiliśmy poprzednio w przypadku zamachu na Chruszczowa. Tym zamachowcem okazał się elektryk Sosnowca Stanisław Jaros, który miał na koncie kilka różnych aktów terrorystycznych w przeciągu kilku lat. Jak przeżył Gomułka sam fakt, że na ojca narodu ktoś podnosi rękę? Oczywiście Gomułka był poirytowany w najwyższym stopniu, chociaż jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, bowiem tym razem milicja była bardziej czujna. Drugi raz Gomułka w ciągu roku przejeżdżał przez tę samą trasę, na której poprzednio przygotowany był zamach, a więc tak jak wspominał jeden z najważniejszych milicjantów ówczesnej epoki, generał Franciszek Szlachcic, Mimo iż ogłoszono trasę przejazdu Gomułki, to w istocie wysłano taką pozorowaną kolumnę towarzysza pierwszego sekretarza przodem, żeby ewentualny zamachowiec, jeśli komuś zaszkodzi, to tylko tym, kto będzie jechał w tejże pozorowanej kolumnie. I rzeczywiście tym razem Stanisław Jaros, autor tego zamachu sprzed ponad roku, tym razem przygotował swoją bombę starannie z mechanizmem zegarowym, i nastawił właśnie na taki czas, że jej odłamki rzeczywiście raniły kilka osób z tej pierwszej kolumny, ale Gomułce nic się nie stało. Cały aparat policyjny w skali ogólnopolskiej skupił swoje wysiłki rzecz jasna na tej jednej sprawie. Skupił się na śledzeniu środowisk zegarmistrzowskich i mimo, że Jaros rzecz jasna zegarmistrzem nie był, to jednak pośrednią drogą udało się ustalić typ narzędzi, którymi posługiwał się przy konstrukcji bomby. Tak korzystając również z relacji świadków, milicja doszła do Stanisława Jarosa i został on aresztowany. 8 stycznia 1962 roku przyznał się do przygotowania obu tych zamachów został skazany na karę śmierci i powieszony 5 stycznia 1963 roku. To niewątpliwie był autor no, najbardziej spektakularnych w istocie zamachów na przywódców całego bloku komunistycznego. I to właśnie ze względu na ten spektakularny charakter jego zamachów władze zrobiły wszystko, żeby opinia publiczna niczego się o nich nie dowiedziała. Tak właściwie dość skutecznie udało się zgasić pamięć o tych wydarzeniach. Panie profesorze, wróćmy jeszcze do kwietnia 1961 roku. Odbyły się wtedy po raz pierwszy po wojnie połączone wybory do Sejmu i Rad Narodowych. Wspomniałam o zadziwiającej rekordowej niemalże frekwencji 95% i 98% poparciu dla bloku PZPR, ZSL, SD, Bezpartyjni, czyli dla Frontu Jedności Narodu. Nudne wybory, wyniki z góry wiadome? To jest swoisty przejaw stabilizacji, kiedy wiadomo z góry, jakie będą wyniki wyborów i nawet wiadomo, że będą one sfałszowane. Nie możemy już dokładnie określić skali tego fałszerstwa, ale wiadomo, że takie w rzeczywistości te wyniki nie były. Inaczej niż wyniki w 1957 roku, kiedy... Ten czas entuzjazmu i nadziei związanych z październikowym przełomem spowodował, że ogromna większość społeczeństwa rzeczywiście poszła do urn, mimo iż wybory nie pozostawiały faktycznie żadnego wyboru, bo kandydatów było praktycznie tyle samo, co miejsce obsadzenia. Kościół wtedy, prymas Wyszyński, wzywał do głosowania na te listy Frontu Jedności Narodu. O tyle w 1961 roku część wspomnianych przed chwilą przez nas środowisk kulturalnych związanych z liberałami partyjnymi, czy z tymi zawiedzionymi już teraz zdecydowanie nadziejami, z 1956 roku na pewno nie była skłonna popierać Gomułki i w oczywisty sposób dużo ważniejsza społecznie instytucja i autorytet, jakim był Kościół katolicki, nie mogła nawet popierać tego reżimu, bo była przedmiotem bezustannej wtedy nagonki ze strony towarzysza Wiesława i co najmniej od rozmowy, jaka odbyła się w styczniu 1960 roku, długiej rozmowy między Gomułką a prymasem Wyszyńskim, kiedy prymas Wyszyński wiedział już, że nie uda mu się przekonać Gomułki do poczucia pewnej wspólnoty politycznych obowiązków wobec Polski, jaka łączy Kościół w jego roli publicznej z partią, która rządzi w tej chwili Polską. Stąd wzywał wtedy prymas, czy namawiał Gomułkę do złagodzenia ustawodawstwa, z innej perspektywy można powiedzieć zaostrzenia ustawodawstwa. Prymasowi chodziło o to, ażeby aborcja nie była legalna w Polsce, a żeby wzrastała szybko ludność Polski, bo uważał, że tylko 50 milionowa co najmniej Polska ostoi się między tymi potężnymi państwami, które mogą ją znowu chcieć zatrzeć na proch od zachodu i od wschodu. Takich argumentów używał w stosunku do Gomułki. Ten, nawet jeśli podzielał tę myśl, to na pewno nie chciał dzielić, że tak powiem, zasługi w umacnianiu pozycji Polski na arenie międzypolitycznej z kościołem katolickim i kontynuował z niezwykłą ostrością i konsekwencją kampanię antykościelną w 60., 61., 62. roku. Jej szczytem było właśnie ogłoszenie dwa miesiące po wyborach przez panią redaktor wspomnianych w lipcu 61. roku całkowitego usunięcia religii ze szkół. Ona już praktycznie została usunięta w 60. roku z ogromnej większości szkół, a teraz ogłoszono po prostu, że już żadnej religii w szkołach nie będzie się uczyć, a jednocześnie wciąż władze nasyłały, to trzeba także przypomnieć, kontrolę na znajdujące się poza terenem szkół, w budynkach przykościelnych, tak zwane punkty katechetyczne, co narażało no, wszelkie formy nauczania religii na albo represje, albo na inwigilację. Ten stan zawieszenia broni z lat 56-57 Zdecydowanie dobieg końca i Gomułka przeszedł konfrontacji, a prymas Wyszyński jest gotów tę konfrontację przyjąć. W tych warunkach mowy być nie mogło o tym, ażeby 95% społeczeństwa naprawdę pofatygowało się do urn i w 98% zaakceptowało listy podyktowane przez Gomułkę. Dziś mówimy o Polsce w latach 1961-62. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji Radiowej Jedynki. Historia Żywa. Obrady Warszawskiej Konferencji PZPR, luty 1959 rok. Poważnym hamulcem... Pozyskiwaniu dla socjalizmu części środowisk twórczych są ich opory i niezrozumienie prawa partii i państwa do kierowania polityką kulturalną w szerokim rozumieniu tego słowa. Przenikały na łamy prasy i do wydawnictw pozycje z gruntu nam obce i szmirowate artystyczne. Tendencje do nowinkarstwa w pewnym okresie Przerodziło się u wielu kult tego wszystkiego, co płynie z zachodu. Partia określiła zasady publikacji i upowszechniania dóbr kulturalnych, zabraniając publicznego rozpowszechniania prac i utworów, które godzą w nasz ustrój i są szkodliwe dla sprawy budownictwa socjalizmu. Szybko po październiku zamknięto proreformatorski tygodnik po prostu. Czy Klub Krzywego Koła miał szczęście, że działał jeszcze w 1961 roku, kiedy ostatecznie władza postanowiła go zlikwidować? Pamiętajmy, że ten klub cieszył się patronatem wpływowych jeszcze w partii kół politycznych do 1961 roku przynajmniej kół ławian, tych nowonawróconych, można tak powiedzieć, ze stalinizmu liberałów partyjnych, to oni za pomocą tego swoistego politycznego parasola pozwolili funkcjonować temu klubowi, tak jak również oni patronowali kontynuacji swoistej po zamknięciu klubu Krzywego Koła, wspomnianego przez panią redaktor klubu poszukiwaczy sprzeczności. Tutaj swoistym patronem tego klubu był profesor Adam Szaf, czołowy marksista, stalinista, filozofii polskiej, który z pewną sympatią spoglądał na próby odnowienia marksizmu przez młode pokolenie dzieci funkcjonariuszy stalinowskiego aparatu terroru, represji i indoktrynacji. Adam Michnik był uczniem, miał 15 lat zdaje się. Tak, był jednym z tego nie tak znowu małolicznego grona, Złotych dzieci komunizmu, to znaczy tych, którzy wywodzili się z rodzin wysoko postawionych funkcjonariuszy reżimu czasów Bieruta, ciesząc się w związku z tym swoistą bezkarnością, wolnością, no bo rodzice kupowali przecież lepsze jedzenie w sklepach za firankami, mogli korzystać także ze swoistej opieki, rozmaitych wynajmowanych nian, pomocy, o jakich zwykli ludzie nie mogli marzyć. Taki rodzaj burżuazyjnego życia na najwyższym poziomie dostępny w PRL-u oczywiście, otaczał młodość takich ludzi właśnie jak Adam Michnik czy Agnieszka Holland czy wiele innych postaci z tego środowiska, które korzystając właśnie z tej atmosfery względnego dobrobytu i poczucia przynależności do swoistej elity mogło tym śmielej zadawać niewygodne pytania swoim rodzicom, bo nie czuli zagrożenia. Przecież nikt im nie będzie dawał po głowie za ich odważne pytania. Inaczej oczywiście musiała zachowywać się nowa generacja tych, którzy zostali zamordowani w ubeckich katowniach w tych samych latach 50. stalinowskiej Polski. I to właśnie swoisty paradoks sprawił, że ludzie wychowani w tej atmosferze elitarności, komunistycznej elity oczywiście, ci ludzie z młodszej generacji mogli zainicjować ruch sprzeciwu wobec władzy komunistycznej w latach 60. bo im było łatwiej ten ruch zacząć, bo oni nie mieli powiedziałbym wdrukowane w głowę doświadczenia rodziców, które by było związane z najbrutalniejszymi represjami z okresu stalinowskiego. Ich rodzice te represje prowadzili. Teraz dzieci mogły śmiało rozpocząć swoją własną ścieżkę dochodzenia do prawdy, nie biorąc pod uwagę możliwości represji tak strasznych, jakie dotykały innych w latach 40. i na początku lat 50. To ty, to ja i jeszcze ktoś Pewnego dnia przestąpił próg odszukał nas z pakietem tros I już co noc przychodzi tu W latach 1961-62 władza zaciśniała kontrolę nad społeczeństwem od choćby nowymi ustawami o ewidencji kontroli ruchu ludności, czyli o obowiązku meldunkowym dla wszystkich. Nawet dla poruszających się w celach turystycznych czy wypoczynkowych Polaków, czyli kuracjuszy wczasowiczów, także ustawę o obywatelstwie, która de facto pozbawiała tego obywatelstwa środowiska emigracji. Była też ustawa o Sądzie Najwyższym powoływanym i odwoływanym przez Radę Państwa. No i ta ustawa o zgromadzeniach, która ograniczała ich organizowanie. Tego chyba było wiele we wspomnianym okresie. Tak, Gomułka po prostu chciał za pomocą również zmian w prawie ograniczyć nawet nadzieję, powiedziałbym, w społeczeństwie na nową liberalizację, większą swobodę wyrażania swojej opinii, która mogłaby się różnić od tego, czego życzy sobie pierwszy sekretarz i biuro polityczne. I cały system tych ustaw, które pani redaktor wymieniła przed chwilą, składał się na kościec tej instytucjonalno-prawnej stabilizacji, tak jak ją sobie Gomułka wyobrażał, stabilizacji jego własnej władzy, jego osobistego autorytetu, któremu nikt nie miał prawa rzucić wyzwania. I jednocześnie miało to prowadzić do rozszerzenia kontroli nad całym społeczeństwem, czego przykładem była wspomniana przez Panią redaktor, swoista bardzo ustawa o ewidencji i kontroli ruchu ludności. Każdy nieco starszy słuchacz naszych audycji może sobie przypomnieć ten obowiązek meldunkowy w czasie wyjazdów, nawet na wczasy, prawda, kiedy trzeba było zgłaszać, że jest się poza swoim miejscem zamieszkania, żeby być w razie czego dostępnym kontroli odpowiednich urzędów, zwłaszcza milicji obywatelskiej. To wszystko prowadziło do swoistej reinwigilacji, jeśli można ukuć taki nowotwór językowy społeczeństwa za pomocą zmian w prawie, którym towarzyszyły także oczywiście ponowny rozrost aparatu policyjnego, rozbudowa agentury, chociaż ta rozrośnie się jeszcze bardziej, dużo bardziej dopiero w latach 70. i 80. ale już za gomułki ta strona rozwoju służby bezpieczeństwa i jej aparatu daje o sobie znać. Służy temu bezpośrednio karzące ramię partii, czyli ZOMO, które wciąż jest w akcji w latach, o których dzisiaj mówimy, choćby w czasie zajść w Toruniu w październiku 1961 roku, kiedy władze likwidowały niższe seminarium duchowne w tym mieście ojców redemptorystów i w czasie ich eksmisji w rozprawie z ponad tysięczną grupą obrońców Kościoła. Zostało rannych 25 zomowców oczywiście. Ilu było rannych spośród samych obrońców kościoła w Toruniu? Nie da się policzyć wielokrotnie więcej. To wszystko składało się na tę atmosferę, która jednakże w dziwny sposób przeplatała się z trwającymi wciąż śladami pewnej wolności, pewnej... Względnej bardzo oczywiście swobody, przynajmniej na tle innych krajów obozu socjalistycznego. Nie bez powodu mówiono o Polsce, że jest to najweselszy barak Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście pamiętajmy, to jest czas, kiedy telewizja nadaje kabaret starszych panów, już trzeci rok. Wciąż jest to program na najwyższym poziomie dowcipu i smaku, niedoścignionym co najmniej do dzisiaj. Był to czas, kiedy uruchomiony został, jak już wspomniała pani redaktor, Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, do którego dwa lata później, w 1963 roku, dojdzie także Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. I wielu ludzi żyło pewnie bardziej tym niż dolegliwym obowiązkiem meldunkowym, czy też starciami milicji z kościołem. Te dwa oblicza małej stabilizacji gomułkowskiej przeplatają się ze sobą. Trudno je rozerwać. W pewnym sensie symbolem zmierzchu tej bardziej liberalnej strony Gomułkowskiej od Wilży jest tragiczna śmierć Andrzeja Munka w wypadku samochodowym w 1961 roku, kiedy autor takich wybitnych dzieł jak Erojka czy Człowiek na torze, jeden z najwspanialszych według mnie filmów w kinematografii polskiej, Zginął w trakcie realizacji filmu być może najbardziej ambitnego, to znaczy Pasażerki. No ale wciąż jeszcze przecież był, działał Andrzej Wajda. Po zmuszeniu do emigracji Romana Polańskiego zaczynali przecież swoją twórczość Jerzy Kawalerowicz. Czy Wojciech Jerzy Has, być może najwybitniejszy z polskich reżyserów filmowych, także będzie tworzył swoje największe arcydzieła w czasach Gomułki, jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi. A więc kultura w Polsce wciąż w jakiś swoisty sposób rozwija się, nie będąc tylko odzwierciedleniem życzeń towarzysza pierwszego sekretarza, ale powodując wciąż irytację na jego obliczu, bo to był człowiek, który się kulturą interesował na bardzo swoisty sposób taki właśnie, w którym irytowało go to, że pojawiają się filmy, pojawiają się spektakle, jak choćby nowe dramaty Tadeusza Różewicza. Pojawiają się wiersze, których on nie rozumie, które wydają mu się dziwaczne, które zdradzają gusta jego zdaniem nieprzystające do potrzeb socjalistycznej, skromnej, ale idącej własną drogą ojczyzny. Gdy Słowo Boże do wiernych płynie z która nad nimi wisi, z tyłu w sutannach trzech panów stoi. Możesz być pewien, że to nie mnisi, bo to są ci si. Wrzesień 1962 rok mówi Nestor polskiej literatury Migracyjnej Tymon Terlecki. Nie wracamy do ojczystego kraju, ponieważ od lat znajduje się on pod wrogim zaborem. Raz jawnym, Raz maskowanym, ale oczywistym ponad wszelką wątpliwość. Nie wracamy do kraju, ponieważ nie ma w nim wolności politycznej, wolności społecznej, wolności kulturalnej, wolności słowa, myśli i zrzeszania się. Nie wracamy do kraju, ponieważ narzucona i podtrzymywana przez obcych władza służy swoim mocodawcom, a nie narodowi, nad którym sprawuje samo dzierżawie. Nie wracamy do kraju, ponieważ zaprowadzono w nim monopol jednej doktryny, monopol chroniony orężnym ramieniem policji politycznej i najeźdźczej okupacji. Nie wracamy do kraju, ponieważ siłą wprowadzany system usiłuje się wedrzeć najbardziej prywatny, najbardziej poufne dziedziny życia człowieka nie cofa się nawet przed skraczaniem w dziedzinę religii. Interesujące osobowości w kulturze, chcę zauważyć także, powstała na zachodzie Fundacja Imienia Kościelskich. Ona postawiła sobie za cel właśnie przyznawanie nagród literackich dla młodych autorów, nie tylko z emigracji, ale i z kraju. W tym samym czasie w Paryżu Instytut Literacki rozpoczął edycję zeszytów historycznych. Mamy zatem wspaniałe karty w rozwoju polskiej kultury, nie tylko w kraju, ale także i za granicą. Oczywiście jeszcze można by przypomnieć, że rok przed zainicjowaniem serii bardzo ważnych nagród Fundacji Kościelskich. Podobną rolę zaczęła odgrywać Fundacja Jurzykowskiego, także emigracyjna, także nagradzająca twórców, w tym twórców z Polski i twórców najwybitniejszych kultury emigracyjnej. I rzeczywiście ta kultura, zarówno w kraju, jak i na emigracji, rozwijała się jakby podwójnym nurtem. Na emigracji, przypomnijmy, to jest czas wybitnych dzieł powstających pod piórem Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza i genialnych tomików poetyckich Kazimierza Wierzyńskiego i wciąż towarzyszących żywym komentarzem na najwyższym poziomie powiedziałbym dowcipu i jednocześnie pewnego smaku literackiego poezji Mariana Hemara. Z drugiej strony to jest także czas działalności znakomitych historyków polskich na emigracji. Mariana Kukiela w Londynie, Piotra Wandycza w Stanach Zjednoczonych, historycy Żydoscy polskiego pochodzenia z II Rzeczpospolitej wchodzą w krwioobieg światowej sowietologii Richard Pipes czy Adam Ulam. To są także początki kariery niezrywającego bynajmniej ze swoimi polskimi korzeniami. Zbigniewa rzezińskiego jako wybitnego teoretyka polityki światowej, współtwórcę koncepcji totalitaryzmu. A więc bardzo dużo dzieje się rzeczy ważnych zarówno w kulturze emigracyjnej jak i krajowej. W tej kulturze emigracyjnej oczywiście dwa najważniejsze ośrodki to Paryż, Instytut Literacki funkcjonujący de facto pod Paryżem w Maison Lafitte pod przewodnictwem księcia Jerzego Giedroycia, No i Londyn. Londyn, który bardziej nastawiony jest na kultywowanie tradycji niż na dialog z nowoczesnością i bardziej chce stanowić alternatywę wobec podporządkowanego cenzurze życia kulturalnego w kraju niż wchodzić w swoisty dialog z tym krajowym obiegiem kulturalnym. Ten Londyn niezłomny reprezentują wiadomości, pod kierownictwem no niemal równie długotrwałego w swoich działaniach, wytrwałego i zasłużonego jak Jedroć Mieczysława Grydzewskiego. W tym swoistym duopolu Londynu i kultury paryskiej może naprawdę rozkwitać bardzo wiele talentów, bardzo wiele ważnych zjawisk dla polskiej kultury. A w Polsce, no cóż, z tej odwilży zrodzi się w końcu warszawska kultura. Tygodnik, który Zastąpił zlikwidowane właśnie w ramach odchodzenia od odwilży wcześniejsze pisma, mające jakby znów wziąć pod kontrolę rozwój życia literackiego w Polsce. Stopniowo mimo nadzoru partyjnego, no jednak przyciągnie trochę nowych, ważnych nazwisk z polskiej literatury, tak jak w Krakowie istniejące życie literackie, ale nie zastąpią one żywszego na pewno i bardziej ambitnego przedsięwzięcia, jakim był zlikwidowany Nurt czasopisma o nazwie Współczesność, wyznaczający cały kierunek, powiedziałbym, awangardy literackiej w Polsce po 1956 roku z takimi pisarzami jak Grochowiak, choćby szczególnie ważny w tamtym okresie, kilku innych ważnych pisarzy tej epoki. A więc rzeczywiście dużo się działo wtedy w polskiej kulturze rzeczy ważnych w różnych warunkach, ale niejako dopełniały się te rozmaite nurty ze sobą, tworząc prawdziwie arcybogatą panoramę polskiej kultury tamtego czasu. Przypominaliśmy wydarzenia, które władza ekspresowo chowała pod dywan, na przykład zamachy na Chruszczowa czy Gomułkę. Do tej listy można także dodać tragedię z października 1962 roku. Tragedię w Szczecinie. Zginęło kilkanaście osób, w tym dzieci. To było podczas defilady na zakończenie manewrów Wojsk Układu Warszawskiego. Można by powiedzieć, że Władza doskonale wiedziała, jak ukrywać przed społeczeństwem rzeczy dla siebie niewygodne, bulwersujące i tragiczne dla Polaków, a sporo ich było. Oczywiście wydarzenia w Szczecinie łatwiej było ukryć niż cokolwiek, co wydarzyłoby się w Warszawie, czy nawet w Krakowie, w starej i w nowej stolicy Polski. Było więcej potencjalnych korespondentów paryskiej kultury, czy tych, którzy mogli przekazać informacje do Radia Wolna Europa. Szczecin był miastem wciąż oddalonym, peryferyjnym w stosunku do centrów życia politycznego i kulturalnego Polski i poniekąd trochę izolowanym. To było oczko w głowie nowego szefa głównego zarządu politycznego, można to inaczej ująć, nadzorcy ideologicznego Ludowego Wojska Polskiego, generała Wojciecha Jaruzelskiego, który wcześniej służył tam właśnie, dowodził właśnie. W Szczecinie. Tym bardziej zatem ten ideologiczny nadzorca wierności Ludowego Wojska Polskiego Związkowi Sowieckiemu, i ideałom komunizmu, generał Jaruzelski zrobił wszystko, ażeby nic z tych tragicznych wydarzeń pokazujących, powiedziałbym, nieudolność i beztroskę graniczącą ze zbrodnią organizatorów tej defilady z 9 października 1962 roku, z okazji zbliżającego się nowego święta Ludowego Wojska Polskiego, wyznaczonego na 12 października na rocznicę bitwy pod Lenino. Kosztował życie rzeczywiście wielu cywili, w tym dzieci, kiedy to rozpędzony czołg po prostu rozjechał zgromadzonych obok ludzi. Ta tragedia została wyciszona niemal całkowicie, przeszła niemal bez echa i trzeba tym bardziej dzisiaj po latach wspominać tamte ofiary, bo mało ktoś wcześniej o nie się upominał.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 Dorota Truszczak, polecam.